Minęła trzynasta. Czy wojka jesteś na miejscu? Jak na I pora na wiadomości kulturalne. Marcin Pesta, zapraszam. Muzeum Narodowe w Poznaniu rozpoczyna dziś cykl prezentacji obrazów mistrzów polskich. Pierwszym bohaterem wystawy jest Wojciech Weiss, znany przedstawiciel Młodej Polski. Pokazujemy 22 grafiki artysty o tematyce pejzażowej, które ukazują jego wyjątkową wrażliwość na naturę i zdolność do uchwycenia nastroju miejsca, mówi Agnieszka Salomon-Radecka z Muzeum Narodowego w Poznaniu. Testowałam te obiekty na specjalistach od twórczości Weissa, od twórczości przede wszystkim malarskiej i okazuje się, że bez względu na to, jak kto ma głęboką wiedzę, czasem nawet specjalistyczną, to Weiss jest skojarzony przede wszystkim ze swoją twórczością malarską. Natomiast dla mnie nawet odkrywając tą twórczość graficzną zaskoczeniem było to, że on grafiki wykonywał przez 40 lat swojej twórczości. No nie odkrywamy czegoś, co było nieznane, bo było kilka wystaw, przed wojną też prezentował swoje grafiki, dostawał za nie nagrody. Natomiast przypominamy co? Coś, co dla wielu może być właśnie zaskakujące i zupełnie nowe. Prace graficzne Wojciecha Wajsa można będzie oglądać w Muzeum Narodowym w Poznaniu do końca maja. Artystka Marta Lisowska została laureatką nagrody imienia Eugeniusza Geperta, jednego z najważniejszych wyróżnień dla młodych malarzy w Polsce. Nagroda przyznawana jest w ramach konkursu organizowanego przez Akademię Sztuk Pięknych imienia Eugeniusza Geperta we Wrocławiu i towarzyszącej mu wystawy prezentującej najciekawsze zjawiska w młodym polskim malarstwie. Wyróżnienie dla Marty Lisowskiej podkreśla jej wyrazisty język artystyczny i oryginalne podejście do współczesnego malarstwa. To już ostatnie dni naboru do programu z klasyką przez Polskę. Jego celem jest promocja, popularyzacja i upowszechnianie muzyki wśród społeczności małych miejscowości na terenie całego kraju. Do tej pory to jedynie Narodowy Instytut Muzyki i Tańca mógł typować artystów, którzy zaprezentują się szerszej publiczności. O wprowadzonych zmianach mówi Marcin Gorajski, wicedyrektor NIMIT do spraw muzyki. Postanowiliśmy w tym roku ogłosić nabór, nabór dla wszystkich muzyków, solistów, zespołów kameralnych od 18 roku życia, którzy jeszcze do tej pory nie występowali w programie z klasyką przez Polskę. No i czekamy, do 13 kwietnia można składać swoje propozycje. Jestem bardzo ciekaw tego, co zostanie nadosłane. Zgłoszenie musi zawierać jeden link do materiału audiowizualnego z fragmentem muzycznym trwającym do 15 minut oraz zapowiedź prezentowanych utworów. Przyjmowanie zgłoszeń jeszcze tylko do poniedziałku, a lista projektów wybranych do realizacji w ramach programu z klasyką przez Polskę zostanie opublikowana na stronie Instytutu Muzyki i Tańca do 13 maja. Słynny festiwal komiksu w Brukseli został odwołany z powodu cięć budżetowych. Kluczowe dla belgijskiej stolicy wydarzenie odbywało się co roku we wrześniu. Międzynarodowy festiwal był najważniejszym wydarzeniem poświęconym komiksowi w Brukseli, która jest uznawana za europejską stolicę komiksu. To serce belgijskiej tradycji dziewiątej sztuki. Ale niestety Bruksela nie będzie w tym roku szczycić się festiwalem, na który składały się wystawy, spotkania z twórcami czy warsztaty popularyzujące komiks. Cięcia budżetowe dotknęły bowiem publiczną instytucję odpowiadającą za promocję turystyki i wydarzeń w Brukseli, czyli Visit Brussels. Ale to nie koniec złych wiadomości, bo z powodu cięć budżetowych odwołany został także Festiwal Nauki, który przyciągał tłumy, a majowe święto regionu brukselskiego to nie będzie tradycyjny weekendowy program. Program pełen wydarzeń, tylko jeden koncert. Beata Płomecka, Polskie Radio Bruksela. To były wiadomości kulturalne. Kolejne o 16, a więcej informacji znaleźć można na naszym portalu dwójkapolskiradio.pl. Autopromocja. W wielu miastach na świecie warstwy historii układają się jedna na drugiej. Te warstwy stanowiły zapis wyścigu. Jest to wyścig architektoniczny przede wszystkim, ale poza tym religijny i polityczny. W najbliższej mediewannie porozmawiamy o Jerozolimie wciąż średniowiecznej. W sobotę o 23:00 zapraszają Łukasz Modelski i Andrzej Kozicki. Autopromocja. Polskie Radio Program 2. Jest 6 minut po 13. Znajdujemy się tak naprawdę w miejscu Jest historycznej wagi, ponieważ tu jakieś się buduje, z... historyczną się zmienia. Drogo państwo, Rzecznik Radiowca to nie tylko słowa i dźwięki. reportaże Wydaje i dokumenty. Wody. Bartosz Panek, dzień dobry, witam państwa. 16 lat temu, 10 kwietnia 2010 roku redakcje radiowe, telewizyjne, internetowe, a także prasowe działały w trybie nadzwyczajnym, ekstraordynaryjnym w związku z katastrofą prezydenckiego samolotu, który rozbił się pod Smoleńskiem. Na pokładzie Tupolewa była między innymi Krystyna Bochenek, wicemarszałkini Senatu, dziennikarka, Wieloletnia redaktorka Radia Katowice. Reportaż, którego za chwilę posłuchamy, powstał pięć lat po katastrofie prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem i jest utkany ze wspomnień jej przyjaciół i najbliższych. Pokazuje kobietę pełną energii, humoru i odwagi, której życie nagle zostało przerwane. Krystyna. Reportaż Anny Dudzińskiej i Anny Sekudewicz. Już teraz w audycji Słowa i Dźwięki. Ja jestem, mogę powiedzieć, cała z tej ziemi, chociaż czasem niektórzy myślą, że nie z tej ziemi jestem, ale to <grymność> przenośnia oczywiście. Tutaj, właśnie, na tej ziemi, na tych ulicach, w tym mieście, w, w tym regionie spotkało mnie prawie samo dobro. Radio jest moją największą miłością zawodową i tak już zostanie. To jest moje serce, co to dużo mówić, a nie w gmachu przywielskim. Dwa, jeden, zero, start. ona na mnie na pewno wielkie wrażenie zrobiła, szczególnie jak ja ją... No, trudno teraz opowiadać, wywnętrzać całe swoje życie, ale poznałem nagle dziewczynę bardzo ładną, o, o przepięknych włosach. Ona miała naprawdę wyjątkowo ładne włosy, o takiej ładnej oprawie oczu. Profesor Andrzej Bochenek. Tak, gdzieś siedziałem z kolegami, sobie myślałem, tą to chyba poderwę. To takie głupstwa, czego powiada, prawda? Po czym całkiem przypadkowo, żeśmy się gdzieś spotkali później, no i, i to jest niesłychane. Myśmy się znali bardzo krótko. nie wiem, czy mi się znali trzy miesiące, cztery? I w żeśmy się pobrali. Ja mi się tak wydaje, taka była inna, taka momentami czeka zamywała, za prawda, że ona... Przecież wiecie, że ona lubiła się bardzo dobrze ubierać, prawda? I dla niej strój był też jednym z ważnych elementów, prawda? No i ona tak zszokowała wtedy, bo ona nagle nie wiem, co się tam wkładała, nie żółty czepek, prawda, żółte jakieś obcisłe buty. Wiesz, co normalnie tak wyglądało, że jakby z kosmosu przyleciała, nie? No ale robiło to wrażenie, robiło to wrażenie. Ja myślę, że to był także jeden z, z elementów zwrócenia na siebie uwagę, prawda. No bo jeżeli się idzie młoda dziewczyna, która ma, prawda, jakąś spódnicę typu bananowa w 16 kolorach, prawda, no to nie ma siły, żebyś nie zwróciła uwagi. To tak jest jak z pawiem, no po coś ten ogon stroszy, nie? Dobre życie mieliśmy, bo hmm, myślę, że wiele osób nam nawet zazdrościło tego dobrego życia, bo tak, no, nie mieliśmy ciężkich chorób w rodzinie, dzieci były zdrowe, dzieci urodziły się i jakoś były mądre, co też jest ważne, prawda? Tomek jest 80, ale był po prostu papież, zdjęcie papieża było cały czas na tym. Jak on się urodził, to mi się wydawało, że jest do papieża podobny. Ja mówię, zapatrzyła się na tego papieża. Tomak właściwie wyglądał tak, jak papież po urodzeniu. Mamy parę takich, takich miłych zdjęć, gdzie siedzi, gdzie go karmi. Myśleliśmy w ogóle, że będzie mieli jedno dziecko tylko, ale Krystyna, e, pomimo tego, że miała cesarskie cięcie, zdecydowała się także na szczęście na Magdę. I to było dla niej ważne. A co było dla niej ważne? To, że ona po prostu, przy tym całym swoim wariactwie, ona nagle... W momencie, kiedy się te dzieci urodziły, stwierdzała, że będzie siedziała z tymi dziećmi w domu. Co mnie zaskanawiało. Z Tomkiem to tak, może się dobrze złożyło, bo to był stan wojenny. To lepiej było to przesiedzieć w domu. Ale pamiętam te, te ciężkie chwile, gdzie biedna wynosiła wózek, prawda, taki, który teraz by można w desie sprzedać, myślę. Jakiś przepotężny, ciężki wózek po tym cięciu cesarskim z pierwszego piętra go tachała sama po to, żeby Tomka przewieźć, prawda, na świeże powietrze. To było dla mnie takie niesłychane, bo ja nigdy jej nie pomyślałem sobie, że ona tak bardzo będzie matkowała. Myślę, wydawało mi się, że ona pierwsze co to powie, wiesz, to może byśmy jakąś babę załatwili, prawda. Nie, ona się po prostu zaparła i siedziała z tym swoim Tomeczkiem cały czas. I to samo było z Magdą. To samo było z Magdą. Także te dzieci miały tą mamę w tym pierwszym okresie. Później, później rzuciła się w wir pracy i już jej nie miały tak bardzo. Natomiast wtedy, kiedy uważała, że, że jest im potrzebna przez te pierwsze dwa czy trzy lata, to siedziała z nimi murem. Chociaż nigdy nie odrabiała ze mną lekcji. Magda Bochenek. Ale czasami jak dorwała jakiś mój zeszyt i, i zaczęła czytać, to, to po prostu musiałam sto razy przepisywać, kreślić, zmazywać, e, jak byłam młodsza. No. To Już tego nie pamiętam. tych awantur ciągle o to, że źle prowadzicie zeszyty. Ja no bo już ja jesteśmy dorośli. Tak te dzieci rozgrzeszałem, natomiast ona nie mogła tego zrozumieć, że ja je Musiałam mieć zeszyty, każdy był obłożony przez mamę tak, Takim białym z papierem, z naklejką. Nie w plastikowej, ja pamiętam. Nie, nie, nie, to było wszystko w papierach obkładane. Z naklejką taką, jak mi się podobała i z odręcznym podpisem, czy jest zeszyt, która klasa. I to długo, to naprawdę długo. Nie umiała w ogóle śpiewać, nie miała słuchu, za to nie najgorzej rysowała. I mam te zeszyty, też oglądałam wczoraj, w których pisałam jakieś, wypr znaczy wypracowanie, no jakaś trzecia klasa podstawówki, pisałam o skrzyni, jakieś dyktando i mam tam taką skrzynię przez momenty narysowaną z takim złotym mieczem. Bardzo ładnie. To Sama jest... się zdziwiłam, jak Są to zobaczyłam dziwiłaś, dzisiaj, bo no na pewno wiem. ja tego nie rysowałam. No, wiesz, mama potrafiła sobie bardzo dobrze zorganizować pracę, więc nie wykluczone, że jest to rysunek dudy Gracza. <śmiech> Krystyna Bochenek weszła do budynku przy ulicy Ligonia i została na długich 30 lat. Dziś mamy jej audycje, reportaże i zarejestrowany na taśmie radiowej głos. Ja bardzo młodo rozpoczęłam pracę w radiu. Jedynym, jak sądzę, ostatnim miejscu mojego zatrudnienia no, poza senatem. Ponieważ wcześniej poszłam do szkoły, szybko skończyłam studia, nie miałam przestoju żadnego, więc ja miałam 21-22 lata, kiedy tu zapukałam. Nie bardzo wiedziałam, co mam z sobą robić po polonistyce, tak mówiąc szczerze. W ogóle to ja chciałam być aktorką tam kiedyś, no ale to wtedy tatuś w ogóle, jak usłyszał, że do Krakowa nie było też możliwości większych, bo to było i drogie, i daleko, i to wtedy było tak, nie tak jak dziś. No i przyszłam pani ówczesna m, zastępca naczelnego redaktora, zapytała mnie, co ja umiem, ja powiedziałam, że no, coś tam wymyśliłam, ale tak się zastanowiłam, że w zasadzie nie wiem, chyba nic, no bo trochę książek przeczytałam, sprawnie piszę, nieźle mówię, no i tak to się zaczęło. Częło. Zostałam bardzo były trudne te czasy i gdyby nie taka moja determinacja, upór i to coś, co kazało tutaj zostać za wszelką cenę to jest moje serce, co to dużo mówić, a nie w gmachu przywiejskim ja radio pamiętam od samego początku pisała swoją pracę na takim małym biureczku, mieliśmy taką szafę, że jak otwiera się szafa to się zamykała lodówka, albo trzeba było wyjść do toalety Mieliśmy, nie wiem, dwadzieścia parę metrów, przez parę lat. Tomek w szafie spał, prawda? I wtedy ona przyszła pierwszy raz do radia. Przyszła młoda, prawda, dziennikarka do radia, no, trudno powiedzieć, reżimowego, ale całkowicie oddanego komunie, prawda? No i są też pierwsze, prawda, zlecenia. No I pamiętam tą Krystynę z tym takim grubym warkoczem, że go w dwóch rękach nie można było złapać. I pamiętam, jak dzisiaj w różowym e, szlafroku z, z takiego jakiegoś... Tak samitu, zapiętego i, i płaczę jak bupr. Ja przychodzę do domu, a na płaczę jak bupr. Ja mówię, co się stało, Mówi, ja Byłam w radiu i dostałam pierwszą pracę, miałam akcję witaminy, bo tej akcji zaliczyłam kartofle, a to miało chodzić tylko o jabłka i o warzywa. I jest po prostu afera i chyba mnie wyrzucą z tej pracy. No i potem znowuż było troszkę dobrze, troszkę dobrze, ale podejrzewam, że ta ówczesna dyrekcja to tak dawała ci do zrozumienia, że jesteś niczym, prawda? I, i potrafiła się znęcać nad tymi młodymi dziennikarzami, ale... I się podobało, że, że ona może występować. A to była korespondentem trójki. Ja, zamęczony po jakichś dyżurach, patrz, słyszałeś mnie w trójce? Ja mówię, tak, słyszałem, bardzo ładnie. A o czym było? No i tu już oczywiście nie słyszałem. No ale wiem, że to dla niej było strasznie ważne. Strasznie ważne, że, że ona była, że ona jest doceniana. Ona, ona się cieszyła, że mogła mieć jakieś wejście do tej trójki, prawda? Pamiętam, kiedy Krystyna przyszła do redakcji młodzieżowej, kiedy opowiadała o swoim małżeństwie z Andrzejem, Marek ciągle do niego dzwoniąc, opowiadając, jak jest wspaniałym człowiekiem. Kiedy on po nią przyjeżdżał, my odprowadzaliśmy ją i zawsze mówiliśmy na dole, Andrzeju, przekazujemy ci twoje szczęście, prawda? Ona była bardzo, bardzo radosną dziewczyną wówczas, kobietą. Ona była absolutnie niezwykła. Każdy człowiek jest niepowtarzalny, ale to był ktoś niezwykły. Maciej Szczawiński. W jej niesłychanej kreatywności, w tym, co ona potrafiła tworzyć i była niestrudzona, ale jednocześnie w takiej dynamice, urodzie i życiowej sile energii. To, było, to jest rzadko spotykane. Więc ona była zawsze w błysku, w biegu i w takim locie. To było coś yy, rzeczywiście zdumiewającego i wspaniałego. Jeszcze z drugiej strony to fenomen i piękno pracowitości. To się tak mówi, praca, czy praca może być piękna. No tak, jeżeli ktoś to robi w ten sposób. No więc to było niesłychanie silne zaangażowanie w pracę i w taką pracę, która jest jednocześnie nie koszmarem, przekleństwem, tylko ona to chciała robić. Ona siebie w jakiś sposób afirmowała tą pracą, tak myślę. Krystyna zawsze bardzo lubiła pracować w grupie z ludźmi. Ona w ogóle nie lubiła samotności, pisania czegoś na przykład w samotności, bardzo dużo pisała różnych wywiadów, felietonów. Ewa Niewiadomska. I czasami nawet schodziła do agencji informacyjnej, żeby mieć tych wszystkich ludzi dookoła siebie, żeby z nimi żartować, konsultować jakieś słowa. No i tak po prostu dobrze się czuła. Jeśli nie w grupie, to chociaż w duecie, chociaż z kimś drugim, żeby zapytać o coś właśnie tak zaczepnie, prowokacyjnie, konfrontacyjnie, coś omówić. Ale z drugiej strony, teraz jakoś tak na plan pierwszy też wysuwa mi się taka jej cecha która kazała jej iść po swoje, że ona po prostu wiedziała, co jest jej celem, że to było takie niesamowicie w niej silne i że w tym wszystkim jednak była bardzo też ona. Ona jako Krystyna. Kiedyś y, autoryzowała jakiś wywiad i poproszono ją o to, żeby napisała jakieś motto, jakiś aforyzm, coś takiego, co ją będzie określało gdzieś tam nad tym tekstem. I mówi, wiesz co Ewa, pomyślałam sobie, że Chyba dam takie motto, najtrudniejsza rzecz umieć należeć do siebie. I ja mówię, e co ty, to jest jakieś takie może trochę egoistyczne, co, tak to jakoś dziwnie brzmi. I to jakoś tak nie pasuje do ciebie, bo ty przecież wszystko jakoś tak dla innych i tyle tam jest tych różnych rzeczy. No zaczęłam się z nią nad tym zastanawiać, a ona mówi do mnie, wiesz co, ty tego nie rozumiesz, bo ty jesteś za młoda. No i teraz tak ostatnio o tym dużo myślę. Że właśnie ona musiała zachować siebie taką, żeby to wszystko się udawało. Powiedzmy, że ona była bardzo piękna, ale ta uroda była także taką urodą wewnętrzną. Tam było coś od środka. Krystyna była piękna i dobra. I to są takie dwa słowa, których używać yy, ciężko, bo one są wyświechtane, one się kojarzą z takim bardzo wysokim tonem. Kiedy mówimy o tym, że była dobra, to oczywiście nie mówimy, że ona była, wiesz, jak Matka Teresa z Kalkuty, że ona się poświęcała całkowicie, bo... Tak, jak się też mówi, Krystyna lubiła błyszczeć i chciała błyszczeć. Właściwie te wszystkie sprawy, gdzie Krystyna na pierwszym miejscu, gdzie ona na telebima, gdzie ona z mikrofonem, gdzie ona w błysku fleszy, kamer, ale cały czas to było tak. Ona nie pielęgnowała cały czas swojego ja, bo czyniła dobro. Istotą tego wszystkiego była, była pomoc niesiona drugiemu człowiekowi. Te wszystkie niesłychane, charytatywne przedsięwzięcia. Krystyna to jest też taka jakaś niesłychana intensywność. Ona z tymi ludźmi, z którymi pracowała długo, zawsze w jakiś sposób się zaprzyjaźniała. To nigdy nie była jakaś obojętna relacja. Ona tam zawsze wiedziała, co u nas słychać, co się u nas dzieje. Dawała sobie prawo do udzielania różnych rad życiowych. Była tak niesamowicie otwarta, tak powiedziałabym, że nawet to mogło niektórych drażnić, prawda? Ona. Mówiła nam, że mamy mieć dzieci, że mamy mieć rodziny, że mamy sobie to tak zaplanować, to mamy zrobić o tej porze życia, to o tamtej porze. Chwaliła nas, jak coś dobrze szło, karciła, jak coś nie do końca dobrze. I kompletnie się nie przejmowała tym, co my myślimy na ten temat, jeśli nawet bywały jakieś takie reakcje. Pamiętam, jak mnie namawiała na przykład gorąco, że już muszę mieć dziecko, że już koniecznie muszę mieć dziecko. I mówiłam, no ale poczekaj, no przecież ja to muszę jakoś poczuć, no po prostu no nie naciskaj mnie tak, no przecież wiem i tak dalej, i tak dalej. Nie umiałam się jakoś tak wysmyknąć z tych rozmów, ale ona po prostu wiedziała, że absolutnie tak jest i z jakimś takim uśmiechem, z taką pewnością ten pogląd lansowała i tak no, osaczała mnie tym. I oczywiście w momencie, kiedy te dzieci się urodziły, no to ja to wszystko jakby zrozumiałam. Jest ten prawda, najgłębszy sens, o którym ona mówiła w taki charakterystyczny dla siebie sposób, bez obciachu pewnego. No to no ona jest po prostu całkowicie jedyna na świecie, jeśli chodzi o takie rzeczy. Każdy, kto z nią był blisko tego jakoś doświadczył. Ona jakby wyprzedzała pewne rzeczy. Ona w ludziach widziała ten potencjał, ale nie tylko ten zawodowy, tylko w ogóle taki ludzki, prawda? Ile ten człowiek uniesie, co on może stworzyć, co on może dookoła siebie zgromadzić. I wymagała, wymagała, zarówno od tych, którzy byli młodsi, gdzieś tam terminowali, poprzeczka mm -hmm. wymagań, jaką ona stawiała, to było rzeczywiście 3 metry powyżej pełna demokracja, to już może, ale musicie skoczyć trzy mm -hmm. metry. Tak. Ale także w stosunku do nas, którzy byliśmy również Przecież to było często niesłychanie, no dla mnie nawet, męczące, i irytujące nawet, ponieważ on mówi, no wiesz, no ale to musisz zrobić jeszcze tak, tak. Wydało mi się, że robię dobrze, prawda? A trzeba było poprawić. E, mhm. Dlatego może nazwano ją tutaj w radiu Carycą, ponieważ ona wymagała od ludzi maksymalnego skupienia i ci młodzi czasami nie wytrzymywali. mówił Boże, ta Caryca znowu idzie i znowu nam będzie coś chciała ode mnie i tak dalej, no. Tak naprawdę to wiedziała też, co w tych ludziach siedzi, poza tym, co jej się przydaje. To jest też taka bardzo trudna umiejętność rozpoznania tych wszystkich kwestii, prawda? Bo mówimy o tym, że rozpoznawała te talenty, że, że po prostu świetnie sobie z tym umiała poradzić, zorganizować jakąś grupę, która spełniała te jej zawodowe marzenia, ale ta grupa to byli zawsze ludzie, absolutnie ludzie, pojedyncze jakieś osoby, to wszystko, o czym mówimy, o czym wy mówicie, świadczy o skali utraty. O czymś, czego staliśmy się świadkami, czego nie rozumiemy, ale coraz bardziej wiemy jedno, że dane nam było być tutaj bardzo, bardzo blisko z kimś nieprzeciętnym, nie tylko na miarę, mój Boże, tu Radia, Katowic, Śląska, jako człowiek. Ona była, to sobie coraz bardziej uświadamiam, kimś, kto się już pewnie nie trafi w naszym życiu. Piękny człowiek. Dyktando. Narodowa klasówka. 20 lat i nikt nie zliczy ilu uczestników. Z czasem nie mieściło się już w radiowym studiu. Katowicki spodek, tysiące piszących przed telewizorami. Gośćmi dyktanda byli artyści, dziennikarze, politycy. Potem impreza przekroczyła polskie granice, a Krystyna została członkiem Rady Języka Polskiego. 2, 1, 0, start! Rozmowy Eustachego z Wilhelmem w nawiasie dwójka rzeczna. Magda, czyli moja córka miała wtedy kilka miesięcy, byłam na urlopie wychowawczym i prasowałam pieluchy, nawet pamiętam dokładnie w co byłam ubrana, stałam w takim długim różowym szlafroku nad gorącym żelazkiem. I słuchałam radia, zresztą polskiego radia. I w tym polskim radiu program pierwszy podał, że we Francji są mistrzostwa ortografii francuskiej. Zaciekawiło mnie to. No potem zciszyłam radio, prasowałam te pieluchy i gdzieś mi ten Francuz i te mistrzostwa nad Cyklaną chodziły po głowie, chodziły, chodziły. Pojechałam do Warszawy. Rozmawiałam o tym wtedy z Andrzejem Turskim, ze Sławomirem Zielińskim, szefami wówczas programu Trzeciego Radia. I oni powiedzieli tak, no, no zrób, no jak to sobie tam wyobrażasz. No, nikt nie wiedział o co chodzi, ale zgoda była, żeby coś takiego zainicjować. No i tak jakoś, nie wiem, no swoim sumptem zaczęłam się zastanawiać, jak to, jak to wykonać w ogóle. Pan profesor Walery Pisarek, no zaufał wtedy młodej dziennikarce, która podeszła do niego jeszcze wtedy z warkoczem do ziemi. Czy pan by był przewodniczącym jurorów? Czy pan zechce przyjąć to zaproszenie? Pan profesor powiedział tak. Potem powędrowałam do księgarni świętego Jacka i zawsze się śmieję, że to były czasy, kiedy tylko był dyplom jeden dla wszystkich bez względu na to, za co był wręczany. Więc to był dyplom, dyplom. Dopisywało się ręcznie dyplom za. Ja napisałam dyplom za znajomość ortografii. To były w ogóle jakieś takie no, kompletnie amatorskie jakieś działania, ale doprowadziły do tego, że wyłoniono pierwszego mistrza ortografii. Będziecie Państwo siedzieć obok siebie? No sądzę, że to, tak. Kto od kogo będzie ściągał? Sądzę, że to będzie indywidualna praca. To znaczy takie współzawodnictwo? No niekoniecznie. Ja uważam, że żona jest lepsza, no ale tak dla towarzystwa. Mama pisze dyktando właśnie. No ona tam czytała ten słownik cały, przez całe trzy tygodnie, bez przerwy. Czasem trzeba było się zająć siostrą, bo mama cały czas zajęta. Wieczorem znowu. Trzeba było spać, bo nic nie było do roboty, ani telewizora nie można było włączyć, bo mama by się nie umiała skupić. To dyktando, ty to ukochane dyktando, które to całe życie miała z tym dyktandem problemy. Ja nie zapomnę tego od samego początku. Od samego początku nikt tego dyktanda nie chciał. I, natomiast ona tym swoim uporem i, i takim y, po prostu... Y, kolosalnym zdecydowaniem w końcu to dyktando im wmawiała. Ja to wszystko pamiętam, jakieś zajawki. Miały być nagrane zajawki, ale zajawek nie ma, prawda, nie puszczają. A to telewizja nie chciała wziąć. Przecież ja nie zapomnę ostatniego spotkania, już jako marszałka. Udała się do, do prezesa chyba, polskiej telewizji, który pomimo tego, że Krystyna była już senatorem, potraktował ją jak śmieć tylko dlatego, że była z innej partii. Krystynę strasznie to zapadło powiedziała, że tak nie powinno być, żeby tak politykę rozgrywać na rzeczach, które są sprawami kultury, które są ważniejszymi sprawami niż polityka. Teraz się mówi wielkie dyktando, dyktando Krystyny a na cały czas tego nikt nie chciał. Tego nikt nie chciał, tak naprawdę. Tak naprawdę. To po raz pierwszy rękę, bo nie można powiedzieć, że radio tego nie chciała organizować, ale radio też miało jakieś swoje ograniczenia. A Krystyna chciała to mieć na wielką skalę. Ona nie chciała, żeby to było na Ligonia, tylko ona chciała, żeby było w Polsce, żeby to było w telewizji, żeby to było wszędzie. Prawda? Teraz taką prawdziwą rękę i pomocną dłoń to podał przede wszystkim prezydent miasta Katowic, Uszok, wojewoda katowicki, marszałek. Oni to docenili. Oni nagle stwierdzili, że z tego można wygrać Pewne atuty dla Katowic. Proszę Państwa, na sali jest w tej chwili około tysiąca osób i to jest pierwsza tura, która o godzinie 12 rozpocznie pisanie dektanda. O godzinie 13 zacznie pisać druga tura. Innej możliwości po prostu nie ma. Kiedy Pan pisał ostatni raz tego typu klasówka? No i bardzo, bardzo dawno. 10 lat, przed 10 laty. A jak się pisze niby nóżki, razem czy osobno? Niby nóżki? No. <śmiech> nie będę odpowiadał. Pan ma ściągawkę tutaj? Tak, a co Pan sobie życie? Niby nóżki. Niby nóżki razem. Niby nóżki uzamknięte, rzecz z kropką. Ja muszę powiedzieć w imieniu już pana docenta Markowskiego, że tekst przez tak. niego przygotowany był niezmiernie trudny. Kiedyś Gazeta Wyborcza napisała, że pierwszy tekst pan docent układał wespół zespół z diabłem. Ten już był samym szefem diabłów, bo z Belzebubem układany, tak? W tej chwili swój największy w życiu sprawdzian piszą również politycy. Donald Tusk, Korwin Mikke, Marek Tybarowski, Romuald Szelmietyp. Po godzinie 12... Szybko, wszystkim tym. Więc... Yy, Czarnecki miał następujący problem obustronny. Mianowicie, on miał dylemat moralny. Czy może pytać serdowca? A ja miałem dylemat moralny, czy mu dobrze podpowiadać. <grywa> Teraz jakbym usiadł, to bym sobie usiadł koło Tuska i lepiej bym to napisał. Nie, nie. Czarnecki po prostu bez przerwy się pytał. A co mówi? Co mówi? A, a co było? Co... A, co... Zaraz, chwileczkę, co mówiła? No, ale pół czy współ? Współ czy spół? Ja mówię pół na pół. Wyimki z wiariusza wojarzu, marzenia i mrzonki. Jako niespełna ja pięcio i półletni letni brzdąc, nieraz, nie, nie dba. Nieraz, nie, raz, marzenia nie dwa. O snułem marzenia o podróże nieznane krainy. Dziś przypruszczony, co nieco śliwizną, nauczyciel polonista, mógłbym je Spotkania z Spotkania, zjazdy, imprezy. To był żywioł Krystyny. Lubiła to. Potrafiła zapanować nad tłumami. Tak powstawały wielkie akcje. Nie płacz mamo. Różowa wstążka, ale także imieniny Krystyny, czyli największe w Polsce spotkania kobiet o tym samym imieniu. Po Krysiu, kocham Panią. Krystyny czarudziejki, Krystyny Wróżki, Krystyny Czarownice. Ale będzie zabawa. Te zjazdy Krystyn w zasadzie zrodziły nam się z takiego pomysłu Krysi wywiadów radiowych z Krystynami. Krystyna Szaraniec. Te imieniny nigdy nie były małe. Pierwsze zorganizowałyśmy we dwie W Katowicach Potem utworzyłyśmy taki sztab I proszę sobie wyobrazić, że ten sztab Działa do teraz I nagle liderki nam brakuje Krysie pod teatrem pytały mnie Powiedz co dalej Mówię, dalej Spróbujemy Zorganizować kolejny zjazd Choć nie wiem Czy bez Krysi się uda Jej charyzma jej wyjście na scenę i jej umiejętność panowania nad wielkimi tłumami ona tak potrafiła to robić tak sterować genialnie mówiono o niej pani doktor tak zwracali się czasem słuchacze dzwoniący w czasie audycji magazyn medyczny medycyna była pasją Krystyny w każdym wymiarze Nagrywała audycję, pytała lekarzy jak żyć, ale pisała też artykuły i książki. Miałam trzydzieści kilka lat i usiadłam sobie kiedyś przed lustrem, żeby porozmawiać sama ze sobą i mówię, słuchaj Bochenkowa, no czym się trzeba zająć, no bo nie można mieć siwych włosów, już mi się wydawało wtedy, że, że, że no, nie jestem najmłodsza, bo w istocie mi byłam już wtedy też w średnim wieku, no nie możesz tak latać od sasa do lasa, od huty na targ z pietruszką, coś tam. Pomyślałam sobie, że trzeba się w czymś wyspecjalizować. Od początku, kiedy przyszłam ze względu na moich przyjaciół, na męża, który jest lekarzem, tam gdzieś starałam się podejmować te tematy, no nie zawsze mnie dawano, no ale generalnie jak coś trzeba było, że tam gdzieś w jakimś szpitalu, to gdzieś tam mnie wysyłano. I pomyślałam sobie, że może stworzy właśnie taką rzecz, która będzie promowała zdrowie, co było chyba wtedy zupełnie pionierską pracą. Magazyn medyczny, słucham? Halo? Halo? Tak, słucham. Dzień dobry, czy to jest ten magazyn? Tak, słucham. Panie. Proszę pana, chciałam zapytać, czy ten magazyn jest co tydzień zawsze? Tak. Wstorki? Tak, oczywiście. Magazyn medyczny... Była wymagająca przede wszystkim dla siebie. Niezwykle pracowita. Ona sobie nie mogła pozwolić na to, żeby wypuścić coś, co jest niesprawdzone, coś, co jest niedobre. Tak samo wyglądały magazyny medyczne i tak samo wyglądały artykuły, które później pisała do gazet z magazynów medycznych. Ja to czytałem i mówię, doskonale jest to zrobione, prawda? Ona sprawdzała, dzwoniła do profesorów, prosiła ich o wyjaśnienia, sprawdzała, żeby to było zrozumiałe dla ludzi. Ja też udzielałem wielu wywiadów, wielu no i bardzo często dostawałem do domu coś takiego. Ale Krystyna, ty też im to tak posyłasz? Okazuje się, że ona już to miała tak przygotowane, że oni to najczęściej czytali i nie poprawiali. Natomiast ja musiałem w wielu przypadkach pisać to od nowa, bo przecież słowo mówione i słowo pisane to są dwie różne rzeczy. Także no, perfekcjonizm, który troszeczkę ją, muszę powiedzieć, nawet y, kosztował zdrowia, który ją wykańczał. A dlaczego pan został lekarzem? To jest czysty przypadek. Moi rodzice namówili mnie do pójścia na medycynę ja nie miałem takiego zamiaru. Profesor Zbigniew-Religa. Jeden z moich profesorów, kiedy ja byłem studentem. Mówił, że nie wolno żyć tylko z nieszczęściem, że lekarz musi również żyć normalnym życiem, w związku z tym musi być i teatr, musi być i literatura i nie wolno żyć tylko z zawodowymi, ponieważ człowiek w pewnym momencie może stać się maszyną do leczenia, a przestaje być człowiekiem. Pewnego dnia spakowała swoje biało-czarne garnitury i wyjechała do Warszawy. 5 listopada 2007 roku wybrano ją wicemarszałkiem Senatu. W pociągach Katowice-Warszawa spędziła setki godzin. Radio jest moją największą miłością zawodową i tak już zostanie. To znaczy moja praca parlamentarna była zbiegiem wielu okoliczności, nie chciałam tu mówić. Ja siebie traktuję, siebie sama postrzegam, każdy z nas ma jakiś swój wizerunek jako społecznika raczej. Mam świadomość oczywiście, że jestem w polityce, natomiast takim politykiem, jak ktoś no mówi, że jestem ja jestem dziennikarzem i to, mimo że pracuję w prasie i w telewizji, współpracowałam dziennikarzem radiowym. Pani marszałek na początku się w ogóle obawiała trochę parlamentu, zanim jeszcze była panią marszałek, zanim została senatora. Jarosław Juszkiewicz zaproponowano jej ten start w wyborach uzupełniających. Pamiętam, że było jej również dziwnie, troszkę po tym, jak została wicemarszałkiem Senatu. Opowiadała mi, że yy, mówi, wiesz Jarek, yy, byłam w parlamencie zaraz po tych wyborach, wchodzę do Senatu, a Straż Marszałkowska nagle staje na baczność i salutuje, więc zacząłem się obracać, kto taki ważny przyszedł. Dopiero później do mnie dotarło, że jestem wicemarszałkiem Senatu, i ja nie muszą to robić. Była osobą bardzo zorganizowaną. W Warszawie w swoim biurze pracowała tak jak w Katowicach. To znaczy w gabinecie właściwie przyjmowała tylko gości. Zawsze miała tam jakieś świeże warzywa pocięte, paprykę, którą sobie przegryzała. Natomiast większość czasu spędzała w sekretariacie. Siedziała z dziewczynami, tak jak u nas siedziała w biurze i na bieżąco załatwiała sprawy wszystkie papierkowe. Ale pracowała ciężko. Ja pamiętam taki jeden szczególny wieczór, kiedy Polska wchodziła do strefy Schengen. I ona prowadziła chyba wtedy po raz pierwszy obrady przyjechała samochodem z Warszawy, wzięła mnie po drodze, jechaliśmy razem do Cieszyna i w drodze do Cieszyna, pamiętam, była straszliwie zmęczona, chociaż nie było tego po niej bardzo widać. I potem oczywiście jeszcze było Schengen, to nie było po prostu przejście przez granicę, ale tłum ludzi, rozmowa po francusku z konsulem francuskim, bo ona sobie świetnie z tym językiem radziła, rozmowa oficjalna z jakimiś ludźmi i o drugiej w nocy powrót do Katowic. I ona była w stanie to znieść. Ja byłem strasznie wymęczony. Ona sobie doskonale z tym radziła. Nie można było na przykład nie przyjechać na obrady Senatu. Nie można się było nie pojawić na posiedzeniu komisji, która na przykład omawiała jakiś problem i nie można było być nieprzygotowanym. W związku z czym mamy w domu tysiące kartek wydrukowanych z Wikipedii, z różnych yy, miejsc, gdzie wszystko było sprawdzone. Jeżeli jechała do Zamościa, to wiedziała wszystko o Zamościu. To ja w niej to zapamiętam jako tą najważniejszą cechę. Ta cecha się przekładała także na tą chęć bardzo eleganckiego ubierania się. U siódmy już, prawda, się malowała tą swoją igłą, rozszerzywała sobie te rzęsy. Każda rzęsa musiała być osobno. To też był taki właśnie do perfekcji, nie? To nie było tak, że one mogły być sklejone. No, musiała być każda osobno. Jakbym ją nazwał, mam takie zdjęcie bardzo ładne, gdzie taką tytą stoi, jest do pierwszej klasy. Ma taką tytę, jest ładnie uczesana, ma ładny mundurek, prawda? I to takie, były takie koleżanki u mnie, takie najlepsze uczennice w klasie, to po prostu wykańczały człowieka, takie najlepsze uczennice klasy, co to miały wszystko popisane, miały marginesy porobione, prawda? Więc ja myślę, że ona też przez to, że była taka dokładna i taka wymagająca wobec siebie, miała ludzi, którzy byli jej nieprzyjaźni, bo to nie jest tak, że wszyscy lubią, żeby być wymagającym. Ja zawsze się śmiałem, że ja bym wolał kamienie tłuc, niż pracować z Krystyną, prawda? Taka była Krystyna. Inna. Najbardziej interesowały ją jednak konkretne sprawy konkretne Znasz ludzi. taką bajkę, Królewna Śnieżka? Znam. I co to za bajka? Lubisz ją czy nie? Lubię, dlatego że jest na końcu happy end. Była przewodniczącą Komitetu Wspierającego Budowę Katowickiego Hospicjum Cordis. Chcecie bajki? Bardzo proszę. To na rzecz hospicjum zorganizowała wyjątkowy spektrum. Jerzy Buzek jako Krasnel Śpioch, Kazimierz Kuc jako Król, Kamil Durczok jako Lustro. Magdalena Piekosz, reżyser. I wielu, wielu innych. Wszyscy, bo poprosiła o to Krystyna. tak bywa w Oczywiście, że to są ludzie, których znamy zupełnie w innych wizerunkach, zupełnie z innych ról publicznych. Natomiast tu nikt się nie boi śmieszności, bo tutaj tak prawdę mówiąc liczymy na to, że owa śmieszność spowoduje napływ pieniędzy do hospicjum. Także właśnie zobaczyć taką osobę byłego premiera, czy obecnego eurodeputowanego, czy marszałka województwa w takiej roli baśniowo-bajkowej jeszcze w przededniu świąt Bożego Narodzenia, to myślę, no to ma swój smaczek. Kucharka. Może... Kaczkę. Dobry pomysł, wszak uwielbia drób nasz palicz. a na deser ponczu wazę i koniecznie crème będzie uczta parcelizać. Raz na śpioszek. Pamiętam jej zapał w tym wszystkim, co dotyczyło tworzenia naszego domu. Doktor Jolanta Markowska. Jolanta Pomysł zrobienia tego przedstawienia Śnieżki to przecież jej pomysł autentyczny po przejściu, po pokojach, po rozmowach z chorymi, po spotkaniu z zespołem. Wtedy właśnie jej to przyszło do głowy, a potem to już nam towarzyszyła cały czas, bo przecież była przewodniczącą komitetu budowy tego nowego domu, hospicjum. Także to właściwie mogę powiedzieć całą odpowiedzialnością, to był, to był człowiek hospicjum, człowiek, który rozumiał ten problem. Największą miłością Krystyny było jednak radio, w różnych odmianach. Była autorką reportaży radiowych, mówiła w nich innym głosem, stawiała ważne pytania, szukała najistotniejszych odpowiedzi. Galina. To opowieść o młodej Ukraince, która przyjeżdża do Polski. Ma nadzieję na lepsze życie i miłość, ale zaczyna chorować, bardzo ciężko na serce. Krystyna na radiowej antenie prosi o pieniądze na jej operację. Maja to było w maju, a teraz jest listopad. Wydaje się, tak by tego nigdy nie było. Tak by to był sen. Dobry sen, dobry sen. Chyba rodziłam się pod taką gwiazdą szczęśliwą. Kawy pijesz też? Nie. Teraz już... Po czwartym miesiące już piątej. Spodziewasz się dziecka po prostu. No tak, Bogda. Dwa miesiące po operacji. Tak. A co lekarze na to mówili? No nic. Jak przyszła, poszła do lekarza, do pana Borgo i powiedziała, że jesteś w ciąży, to wystraszyło się, że on mi tak nada. A on cieszy się. To ja też już zadowolona. Bo z początku się, nie? Chcę dziewczynki. Ale jak będzie chłopczyk, to też dobrze. To jest pięknie. Można mieć dziecko. Minuta po minucie. Reportaż nagrany szeptem. Krystyna pyta w nim o sprawy ostateczne. Jak wygląda śmierć? Tego się nie da opisać, myślę, ani przez mikrofon, ani w ogóle yy, śmierć. Odchodzenie jest zawsze indywidualne i odchodzenie jest zawsze dla każdego pacjenta inne. Inaczej umiera chory nieprzytomny, inaczej umierają chorzy, którzy do końca mają nadzieję, że im pomożemy. Najtragiczniejsze sytuacje są wtedy, kiedy my wiemy, że nie potrafimy pomóc choremu, bo można umrzeć natychmiast nagle. Jest to taka śmierć, która zdarza się na ulicy, w pociągu, w tramwaju i w sklepie. Można nie obudzić się w nocy, a można umierać przez kilka godzin, kilkanaście godzin lub kilka dni. Mówiła do mnie ostatnio, mówi, wiesz, a tutaj tak nie ma żadnych takich jakichś kwiatków, takie białe by były dobrze. Wyobraźcie sobie, że Takiego mamy pana, który nam pomaga w ogrodzie, posadził jej pełno przebiśniegów, żeby miała i 10 kwietnia one wszystkie wyszły. No to jest Dla mnie takie niesłychane, nawet zdjęcie zrobiłem, sobie pomyślałem, pierwszy raz miała te białe kwiatki, to ich nie zobaczyła. Bo to one były takie, wiesz, w którym miejscu te białe kwiatuszki takie. W momencie ja byłem osobą, która co chwilę chciała coś zmieniać, która co chwilę chciała unowocześniać, prawda, w ogóle chciałem budować dom, co w ogóle nie było. Natomiast Krystyna musiała mieć tam swoją, ona musiała mieć komputer, który nie mógł mieć zmienionego pulpitu ani o jedną dziesiątą milimetra. Miał jedną dziesiątą milimetra, to mówi, ktoś mi tu grzebał, prawda? Więc wszyscy byliśmy podejrzani, prawda? I mówię, Magdzie, błagam cię, już dla zdrowia naszej mamy, powiedz jej coś i tam kliknęła, bo ja nie wiem, co tam jest. No, Magda oczywiście się oburzała, mówi, co nie wiadomo, co nie zna się na komputerach, prawda? To bardzo stary komputer był. Tak, komputer był stary. Taka, taka wielka skrzynia z taką starą klawiaturą. I telewizor na dole. Telewizor na dole miał swój komputer i swój telewizor. Stary Sony, który miał jednego pilota, co było jego największą zaletą. I też takie zdarzenie, bo ten telewizor, wyobraźcie sobie, włączamy go dziesiątego i on się spalił, ten telewizor. Ten telewizor się po prostu spalił po włączeniu do prądu. Dzieci mi nie wierzyły. 35 lat kawał życia. Miśmy jechać. Ona mówiła, no to co mi zrobię? Ja mówię, nie, wiem, nie wiem, Powiedziałem, co ja to wymyśliłem teraz, bo tak zawsze musiałem coś wymyśleć na te wyjazdy. Powiedziałem, pojadę Mediolanu. z tobą do Mediolanu. Ona mówi, naprawdę? Ja mówię, tak. Mówi, no coś takiego. No. Tylko się zastanawia, czy nie ma posiedzenia. Tylko się zastanawiała, czy ona nie ma posiedzenia i czy jej to nie wypadnie w jakimś takim okresie. Ja powiedziałem, pojedziemy do Mediolanu. wie. A może może pojedziemy jeszcze gdzieś do Florencji, czy coś. No, no, tak to planowałem, prawda? No, to nie udało się. Ostatnie nasze, ostatnie nasze spotkanie było w kościele. Zmarł profesor Sitkowski. Krystyna nigdy nie miała czasu. Powiedział mi, wiesz, ja przyjadę, no, bo to taki był porządny człowiek, powiedział mi To był taki porządny człowiek. On mnie bardzo cenił. Krystyna wiedziała, że ja w swoim środowisku też nie miałem samych przyjaciół, ale wiedziała, że Sitkowski mnie bardzo cenił. Siedziała ze mną prawie całą godzinę w kościele, trzymała mnie za rękę, pokazywała mi swoje pierścionki, które dostała tam na 10, na 20, na, na 30 lat. I mówi, a teraz mi możesz kupić w Mediolanie, czy tam gdzieś jeszcze jeden, na 35. Ja się tak obruszyłem, ja mówię, a to co 10 lat jest nieco 5. A on mówi, a jesteś bogatszy, teraz cię stać. I, i, I pamiętam ten moment, kiedy ona mnie wzięła za rękę i mówi, ja cię przepraszam, ale ja muszę iść, bo mam jeszcze mistrza słowa, mowy czy, mistrza mowy polskiej. No i później znowu dzwoniła do mnie. To było to wieczne telefonowanie. I rano, rano wyszedłem i sobie pomyślałem, że przyjedzie wieczorem, a ona lubi jakąś zupę zjeść czy coś. I zastanawiałem, czy coś z Magdą nie ugotujemy. Magda miała przyjechać, mieliśmy coś tam pogotować. No i usłyszałem tą tragiczną wiadomość. I, i zastanawiam się, jak y, strasznie człowiek jest też twardy. Bo ja zobaczyłem, że samolot miał trudności w lądowaniu, że się rozbił i byłem absolutnie przekonany, że Krystyna zginęła i nie byłem w stanie uronić ani jednej łzy, ani jak, jakoś tak, nie wiem, tak jak w momentach, kiedy miałem trudne sytuacje w czasie operacji, prawda, że kamienny spokój i zadzwoniłem do córki i powiedziałem, mam miała wypadek, na pewno nie przeżyła. Magda nie, nie, nie, nie mogła opanować bólu, strachu. Ja wiem. Ja Magdziu, niestety musimy się przygotować, że mama nie żyje. A na mówi, ale tata, dlaczego? Przecież to jest rządowy samolot. Ja powiedziałem, Magdziu, w takich wypadkach nikt nie przeżywa. I, i niestety to była prawda. Teściowa jeszcze do mnie zadzwoniła i powiedziałam, ale że ona do mnie dzwoniła o 7.10, że już jest na miejscu. Ciągle miał jakiś taki... To był ten jeden moment, że sobie pomyślałem, a może ona poleciła innym samolotem. Nie ja mówię, niemożliwe, bo Krystyna miała lecić z prezydentem. A to Krystyna zadzwoniła do swojej mamy, którą bardzo kochała i denerwowała się cały czas o nią. Zadzwoniła, że już jestem i czekamy na pana prezydenta. A mama myślała, że ona już jest w Katyniu. Ona o 7.10 zadzwoniła i ostatni telefon był do mamy. Także tak się te nasze 35 lat bardzo dobrych, bardzo dobrych, burzliwych, tak jak w każdym małżeństwie przecież. Krystyna nie była prostą. Ja my zawsze mówiłem, kochanie Maja, ty nie jesteś w prosto Ja podejrzewam, że jesteś tak skomplikowana, że tylko ja z tobą mogę żyć. I ona mówiła, tak, tak. I dlatego ja muszę umrzeć pierwsza. Bo ja... E, muszę sobie z tym dać radę. Byłam bardzo dumna z mamy i, bardzo, i, i, i cała moja praca polegała, polegała na tym, żeby się do niej upodobnić w pewnym sensie. Jak mama zaczęła nosić kręcone włosy, to ja też przestałam prostować. Jak mama e, zaczęła chodzić w granacie, to ja też zaczęłam chodzić w granacie. Ja się nawet momentami podświadomie, ona to cały czas mówiła, że powtarzam jej rzeczy, jak ona zaczęła spinać swoje logi, to ja też zaczęłam spinać swoje logi. E, więc w pewnym sensie chciałam się do niej upodobnić, a nie przypuszczałam, że w wieku 24 lat ja będę musiała taki ciężar wziąć na siebie w życiu nie przypuszczałam. przypuszczam, że jeszcze mama mnie dużo nauczy. Ja chciałam przyjść z jakąś wiedzą, jakimiś umiejętnościami po to, żeby się wreszcie od niej nauczyć. Ona cały czas mówiła i do mnie, i do swoich asystentów, uczcie się, uczcie, bo jak umrę, nie będziecie mieli od kogo. Ja się boję, że teraz faktycznie ja nie będę miała od kogo, a przez taką chęć samozaparcia i samo, samorealizacji samo jakiejś, nie zdążyłam się od niej za dużo nauczyć. W tej chwili tak naprawdę to ja nie wiem, jak, jak się robi dyktando, mówiąc kolokwialnie. Też niewiarygodnie takie symboliczne było dyktando arcymistrzów w tym roku, którym mama w pewnym, w pewnym stopniu podsumowała 20 lat e, pracy nad tym dziełem, które zresztą urodziło się razem z, ze mną i moimi pieluchami prasowanymi w domu. Nie ma wyboru, muszę, muszę się tym zająć, muszę się tym zająć od początku do końca. Bardzo profesjonalnie, chociaż wiem, że no, praktycznie nie mam szans wykonać tego tak jak mama. Masz ten sam błysk w oku. No ale, ale nie wiem jak to się robi i przypuszczam, że jej asystentki będą mi bardzo pomocne. Bo jednak mama z nimi spędza ostatnio więcej czasu już, niż z nami. To co do, do mamy, to ja nie wiem czy kiedykolwiek doskoczę, taka jest prawda. Trzeba na szczudła wejść, to już nie starczy ta 12-centymetrowa szpilka. Krystyna. Ten reportaż w 2015 roku, reportaż o Krystynie Bochenek, nagrały Anna Dudzińska i Anna Sakudewicz, a zrealizował Jacek Kurkowski z Radia Katowice. Bartosz Panek, bardzo dziękuję. To były słowa i dźwięki. Literacka siesta. Małgorzata Szymankiewicz, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny fragment powieści Stanisława Brzozowskiego zatytułowanej Płomienie. Czyta Krzysztof Banaszek. Jest to nagranie z 2008 roku. To jest człowiek. Rzekł Indyk do mnie, gdyśmy wsiadali z Wrońskim do sprowadzonej dorożki Teraz już można być spokojnym o Katarzynę pawłowne. Kim się kuźnie co wzajmie, ten już może spać spokojnie Wroński mówił na wpół do samego siebie Teraz chciałbym żyć Słyszeliście, co on mówił? Choć pięć lat, choć trzy lata żyć Już jakbym ja pracował Już teraz bracia żadnej wódki Ani kropli Ach, jakby to dobrze było żyć Poczciwiec Wasylii Andrzejewicz, jakby mi ktoś duszę pocałował. Można pocałować duszę? Poczciwy. Jeszcze choć rok żyć. Teraz już ja wiem, jeszcze można by coś robić. Ach, jaki żal, że będzie trzeba umierać. Będziecie żyli, rzekłem dusząc się łzami. Zostawcie. Nie, pewno nie. Skąd ma siła być? Takie życie... A ona nie przebacza natura Jej wszystko jedno Zrównanie ci zawsze wypisze X równa się zero I śmierć Masta kozi, jak powiada Hercen Zazdrościłem zawsze Hercenowi Jaki on szczęśliwy był Pomiędzy takimi ludźmi żył Takich miał przyjaciół Morze, góry, muzyka I ludzie jak morze i jak muzyka Nie chciałoby się umierać Na południe pojechać I mieszkać sobie w białym, czystym domku Śpiew, żeby był. Okna otwarte na morze i myśleć, myśleć. Wy nie wiecie, co to jest matematyka. Wy myślicie liczby, liczby, nie? A ona śpiewa, gra jak kryształ. Cała dusza tonie w dźwięcznym, przejrzystym krysztale. Słońce niechby chodziło po błękitnym niebie i zawsze piękne kobiety, wolni ludzie. Aby nikt nikogo nie śmiał tknąć I inna mowa nawet niechby Niechby nikt tą przemierzłą, niewolniczą mową nie mówił Wziąłbym to wszystko za gardło I tak tłuku jak tę podłą, bydlęcą, pijaną głowę Szkoda, że mnie ubił I skąd to jest? Tam, tu, wszędzie naokoło i w nas Taka cisza, taka święta cisza Ach, bracia, jak ja kochałem zawsze ciszę Matematyka to taka cicha, cicha, głęboka muzyka. Milczenie, a harmonia. Taki najpełniejszy złoty ton i już nic. I skąd to wszystko? Brud, krzyk, krew, cisza, cisza. Żebym ja wiedział, że ona jest To niechby sobie nie było Wrońskiego matematyka, cóż Ze mnie było puchy wyrosły A ona by i tak była, jak zawsze jest To tylko jedno wiedzieć I jeszcze posłuchać, jak na święcie milczy Tylko to A potem niechbym sobie już umarł Tylko nie tu umierać, nie tu Tu ludzie na cmentarzu jeszcze cię po twarzy biją Ach, nie tu a najlepiej byłoby jeszcze żyć choć parę lat. Basylii Andrejewicz poczciwy. Głowa jego płonęła. Miał silną gorączkę i zaczyna bredzić. Wielkie, integralne zrównanie, mówił. Cisza. I cóż ja tam sobie, zbłąkany dyferencjał. W rachunku muszą być pomyłki. Jeżeli człowiek jest pomyłką, to nie może wiedzieć nic o całym równaniu, a ona jest i z nas tak się błękitnie śmieje. Każdą swobodniejszą chwilę spędzaliśmy teraz przy łóżku Wrońskiego. Leżał on w szpitaliku uczniowskim, czystym białym domku w ogrodzie. Kwitnące bzyje i akacje zaglądały do niego przez okno. Dwa czy trzy razy przysłała mu bukiet róż pani Kuźniecowa, a raz jakoś w parę tygodni przyniesiono duży pęk kwiatów z bilecikiem... Katarzyna Moroszkinowa Pani Moroszkin wyjeżdżała właśnie tego dnia z naszego miasteczka Sterroryzowany przez Kuźniecowa kapitan Wydał jej paszport i jeszcze jakiś dokument mając jej ułatwić uzyskanie rozwodu Ze zdrowiem zaś Wrońskiego nie szło wcale ku lepszemu Gorączka nie ustępowała i chory tracił siły z dnia na dzień Po dniach całych leżał teraz bez ruchu, nic nie mówiąc Myśląc o czymś, czy marząc z przymkniętymi oczami pod wieczór dopiero zaczynał się ożywiać. Twarz płonęła, oczy błyszczały i niepodobno było go zmusić, aby się nie wysilał i nie męczył mówieniem. Mój mózg, mówił, przeczuwa wielkie bezrobocie i funkcjonuje teraz całą siłą pary. Siedzieliśmy u niego do późnej nocy i zwykle ktoś z nas zostawał przy nim. Zachodził często i Wasylij Andrzejewicz. Jakoś w kilka dni po wypadku dla rozweselenia chorego opowiedział, jak uchronił nas od dyrektorskich gromów. Dyrektorem gimnazjum była istota z wyglądu uderzająco podobna do samowara. Człowiek niesłychanej dobroduszności, ale pełen dziecinnych ambicji i historycznie babskich kaprysów. Pod wpływem jakiejś ideefiks lub uporu stawał się niepoczytalny i mógł być szkodliwy. Wszystko zależało od tego, z jakiej strony zostanie mu przedstawione zajście. Wasylij Andrejewicz pojechał tego wieczoru prosto do klubu. Tam, w małym pokoiku, można było zawsze zastać Tichona Wasyliewicza Tichonrawowa i Łukę Iwanowicza Zielaniewskiego. Łuka Iwanowicz był klasykiem niezmiernie niskiego wzrostu, o głowie całkiem łysej, bezwąsej, z kępką włosów na podbródku. Czynił wrażenie misternej figurki japońskiej z kości słoniowej wystruganej. W klubie spotykali się oni z dyrektorem codziennie już od niepamiętnych czasów. Zaczynali wieczór od partii bilardu. Grali jednak pośpiesznie i bez przyjemności, jakby tylko dla pozoru. Po skończonej partii udawali się do małego, zacisznego pokoiku. I właściwa przyjemność zaczynała się dopiero. Przede wszystkim Łuka Iwanowicz wyciągał z kieszeni małe wydanie Sofoklesa i pedagogowie odczytywali sobie, skandując jakąś scenę. Potem żądali herbaty i Tichon Wasyliewicz opowiadać zaczynał o swojej planowanej wycieczce do Monte Carlo. Od lat dwudziestu kilku marzył o tym wieczorami, jak to on pojedzie do Monte Carlo, wróci do Rosji, kupi sobie willę na Krymie, będzie hodował róże i czytał klasyków. Łuka Iwanowicz wysłuchiwał codziennie niemal całego tego planu W momencie jednak, gdy szczęśliwy dyrektor rozbijał już jeden bank za drugim I obładowany pieniędzmi myślał o powrocie Łuka Iwanowicz przechodził do opozycji I na nic panu się to nie przyda, rzekł Gdyż zaraz pana zabiją i pieniądze zabiorą Jak to? Zabiją? Bardzo prosto Tam już są całe szajki poorganizowane i śledzą w przedziale wagonu pana zarżną i wyrzucą przez okno Kupię sobie przecież rewolwer, bronił się dyrektor Jeszcze lepiej Z pańskiego własnego rewolweru pana zastrzelą Oszczędzi pan im kosztów Ciągnął swoje nieubłagany Zieleniewski Po chwili zaś dodawał Można także otruć kwiatem Kwiatem? dziwił się dyrektor I cygarem można otruć albo tabaką Ot, po prostu powącha pan i koniec Nigdy nie biorę tabaki od obcych o, Doskonale się zabija też kurarą Mam zatruty kamień w pierścionku Przechodząc, drapie pana w rękę Nibym niechcący w ścisku sygnetem zawadził Excusez, monsieur Okazuje się, że nie excuse, a requiem eternam Przecież każdy nosi rękawiczki Pieniądze także można zatruć Wywodził Łuka Iwanowicz Taka zatruta paczka banknocików Liczy pan? A z niej wydobywa się niedostrzegalny pyłek Dostaje się do...